Pady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. e. W sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się uzyskanie zezwolenia na opóźnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciepłych na terenie gminy Kowary. g. W sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kowary. h. Zmieniająca uchwałę w sprawie opłat zaświadczenia w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kowary i w sprawie przyjęcia rezygnacji z w Komisji Rady Miejskiej w Kowarach. J. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowych Komisji Rady Miejskiej w Kowarach. K. W sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Kowarach na 2013 rok. Punkt 8. Sprawy różne. Punkt 9. Zamknięcie sesji. Yy, w dniu 26 lutego już po rozesłaniu dokumentów na dzisiejszą sesję do Biura Rady wpłynęło pismo pana burmistrza i projekt uchwały dotyczący dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe wprowadzenie ścieków na terenie miasta Kowary. Uchwała ta była omawiana na komisji. No już z 2014 roku. Czy obciążenie powiedzmy tymi opłatnościami, no, ten za te śmieci o których uty, w tych, tych miejscach, w nie zamieszkują, czy spowoduje tutaj wzrost przykładów opłatności za przedszkole, opłatności za pomoc turysty, w hotelu i innych takich podobnych sytuacjach, czy za w, w szpitale, prze, przełoży się do bezpośrednio na tego, który z tych rzeczy będzie korzystał. nazwać tutaj, tutaj yy, obok, blisko, gdzie w myśl tej uchwały, dlatego tu rada podjęła zdjęcie innymi uchwały, które tam było to określone, bo jest trudno określić na podstawie osób zatrudnionych ile oni będą śmierci. Dlatego mi chodzi, czy może tu lepszy przykład. tego sklepu yy, umowy na wywóz bezpośredni od, od ilości, którą wyprodukują, ale na, na, na zewnątrz, z jakąś inną firmą, itd. Tak dalej, tak dalej, tak? Ale wtedy będzie podwójnie płacić. Będziemy płacić na podstawie uchwały tak, podjętej przez, przez gminę, A, plus to, co podpiszemy. No, to jest to na no, ogólnie to do zasady. Każdy tak? ma prawo podpisywać umowy. Tak? tak, tylko że w ich przypadku to im się nie będzie pod, opłacało podpisać. Umowy. No bo po co? Bo w myśl tych założeń, które Rada to miała przedłożone, to ja sobie policzyłem, że jeżeli tam pracuje między 10 a 20 osób, to ja powiem na, swojego, na, na przykładzie swoim, że nie powinienem, bo prowadzę handlową i Ja będę płacił e, za 120 litrów tygodniowo w myśl założeń, które zostały przyjęte w tych uchwałach, a jeżeli tam pracuje osób powiedzmy 15, to oni by płacili 240 za, za 240. I'm not umowy o wymuśni czystości, jednostkom takim jak światowe, kulturalne i tak dalej, indywidualnie przez dane przedsiębiorstwo w wywożącym świecie. Nie obowiązywałaby ich yy, te restrykcje oraz te skutki, o których Pan Andrzej wspominał, dotyczące w litrach i tak dalej, i tak dalej. Oni by tutaj mieli obliczane w jakiś inny sposób. To tyle. Tak, tak rozumiem, to proszę. To się Chciałbym tutaj powiedzieć, że ze swojej strony tutaj yy, podzielić panie, Pana publiczna, że jednak korzystniej było przyjąć tę uchwałę, ponieważ taka hipotetyczna sytuacja. Nie przyjmujemy tej uchwały. Każdy yy, Pana, który posiada lokal, yy, przygodę, podpisuje umowę yy, cywilno-prawną z, yy, z podmiotem, który będzie te nieczystości wywoził, podpisuje tą umowę przygodową na Każdą ilość, ponieważ jest obsługiwany przez y, system gminy. Także z naszego punktu widzenia i z punktu widzenia wspólności tego systemu lepiej by było, gdyby wszystkie y, podmioty w gminie zarówno Tutaj, tym, tym tym, yy, innym, yy, tak, w tutaj ten tym samym zakresie ta ustawa, możliwe możliwość wyboru wybranąca każdemu, każdemu Ale wyboru. nie do końca, panie Pawle, ponieważ my w stosunku do rozmowy mamy to podjąć obligatoryjnie, a tutaj może, to podjąć, nie musi. to się zgadza. Dziękuję bardzo. będziemy to regulować w następnych uchwałach, ale to trzeba pamiętać, że tym sposobem powiedzmy, w jaki sposób powiedzmy tutaj narzucamy nasze przepisów uchwala się, co następuje. Treść uchwały zawarta została w paragrafie pierwszym, w paragrafie drugim, Paragraf numer 3. Wykonanie uchwały powoże się Burmistrzowi Miasta Kowary. Paragraf numer 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 roku. Kto z Pań, z radnych za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję, kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 7c projektu uchwały w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Czy ktoś z Państwa ma pytania z projektu uchwały? Nie widzę. Przeczytam projektu uchwały Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 4 marca 2013 roku w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na podstawie obowiązujących przepisów Uchwala się co następuje. Treść uchwały zawarta została w paragrafach 1 i 2. Paragraf nr 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Kowary. Paragraf nr 4. Uchwała w po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku. To z Państwa Radnych jest za przyjęciem yy, projektu uchwały? Proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 7D. To jest projekt uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający o uzyskanie zezwolenia na opuszczenie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciepłych na terenie gminy Kowary. Proszę bardzo, czy ktoś ma jeszcze pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Przeczytam projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 4 marca 2013 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca obiegający się o uzyskaniu zezwolenia na otóż mianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Kowary. Na podstawie obowiązujących przepisów uchwała się, co następuje. Treść uchwały została zawarta w paragrafie pierwszym, paragraf numer dwa wykonanie uchwały powierza się do Ja bym jeszcze by żebyśmy odnośnie, żebyśmy jeszcze dzisiaj się spotkali z panem Karkiem sesji, odnośnie tego, co mam przygotować, jakie rzeczy od żebyśmy już po prostu nie marnowali e, czasu. Dobrze, to mm -hmm. ha tak. ja jestem uczciwym za. Państwo też mamy czas. Myślę, że zrobimy połączone. tak Ja bym prosiła, żeby wszyscy przybyli na to, bo nawet osoby nie należy do zmiany. dotycząca faktycznego stanu ilości dostarczonej wody do mieszkańców Kowa plus ilości odbieranych ścieków. Ja już mam na swoim mailu przesłany stan za cały rok 2012 plus styczeń. Dzisiaj mam mieć przesłany miesiąc luty. Także będziemy mieli dwa miesiące tego roku i cały rok 2012 i myślę, że yy, no, to, jakoś, tak, tak tak, trzeba by usiąść zacząć tak. rozmawiać już w momencie, kiedy, kiedy no, no, mam nadzieję, że to dzisiaj będzie by dostarczono, tak nam yy, To może wspólnie razem też, z, tak że tak powiem, z tymi yy, śmieciowymi. Yy, E, co do tych uchwał, jeszcze się można też odniosę, bo też zdałem, żeby trochę tu siedziałem w domu e, i próbowałem między innymi akurat przedszkole przeliczać, bo tu jest przedszkole. E, to według e, tych e, ilości, które mieliśmy podane w tych uchwałach, to wychodziło na to, że przedszkole płaciłoby mniej więcej tyle, co e, moja w tej chwili aktualnie e, e, załoga, e, że tak powiem, w sklepie. Coś jest nie tak w propozycji przedstawionej na, bo policzyłem, że 240 osób, gdyby liczyło przeszkolę w załogę razem, razem z, z dziećmi, to wychodzą takie dziwne e, sumy. Nie wiem, czy tego no też odliczyłeś. Policzyłem tam, na które mamy dane podane. dane ilości dzieci 150, mamy 100, tam, 45, ile 26 osób zatrudnionych, czyli tutaj jest 186 osób I ja, tak jak ja policzyłem do uchwały, bo tutaj dla mnie są dwa. dwie. E, dwa razy góra tak. więcej niż, niż, niż, na przykład e, mój e, punkt handlowy, niż, y, niż Artur, e, niż wszyscy inni, którzy, którzy mają tego typu działalności, niż przypuszczam, e, szert z kowalak, który by e, miał o połowę niższą opłatę za z e, nieczystości, niż, ni, niż sklep, który ma 400 metrów kowalatowych. No, coś jest nie tak e, w skali przyjętej e, tam, które, którą my dzisiaj mieliśmy przegłosować. Proszę zauważyć w ten sposób, tak samo tutaj jedną rzecz, że komisja na byłem, tam nie byłem, ale co byliśmy, spadaliśmy pewne wnioski jak do tej pory, powiedzmy, na, te, na temat wniosku się w ogóle nie ustosunkował, Nie powiedział tutaj, pan Paweł zrobił wyliczenia takie czy inne. Druga sprawa, bardzo ważną sprawą jest tutaj udział, w, przynajmniej według mnie, dużych zarządów. W tym wypadku tutaj pani dyrektor, która dzisiaj zjawiła się, ja zaprosiłem pana prezesa Wigerta, są to największy zarządcy na terenie miasta Kowar, i tamtąd też tutaj, co byśmy widzieli, są anumane, tak powiecie, określające, po prostu, e, regulaminy e, z, z projektami uchwał i tak dalej. Widzą to zarządcy, ale ja, ja chciałbym też, żebyście Państwo te osoby też brali na, pod uwagę i na spotkaniach, które mamy zrobić, e, jak to się mówi, dobrą robotę, żeby ci zarządcy również jeśli tutaj powiedzmy swoje uwagi co do tych projektów uchwały, ja sądzę, że to byłoby bardzo cenne, bo ponieważ tej no... Ja jeszcze... Kościołki, no, odnośnie, odnośnie tej stawki, która została, stawka uważam, że została to e, Pytaliśmy się tego na racji prawnego, mamy takie informacje, mógłby zostać odłożony przetarg przez miasto bez... E, podania stawek, stawek, by yy, mógł zostać yy, ogłoszony, że także No i do tego jeszcze odnosząc się, bardzo jest yy, nie jesteś, ja uważam, że naprawdę nie jesteśmy w stanie wyliczyć przy, przy tych objaśnieniach, które są podane w tej deklaracji w tych litrach. Musielibyśmy wyodrębnić każdą jednostkę, czyli Szkołę Podstawową nr 1, Szkołę Podstawową nr 3 dla każdej przygotować osobną regułkę i objaśnienie w deklaracji po to, żeby to było adekwatne do, do tego rzeczywiście ile śmie śmieci produkuje dana, dana jednostka. Ja jeszcze bym proponowała i prosiła Pana Batka, że przygotował od kwadratowego dla tych jednostek, ponieważ będzie to najbardziej, mi się wydaje, że jeżeli chodzi o te, o te wszystkie niezamieszkałe, będzie to najbardziej e tak, jeżeli chodzi o szkołę, o wszystkie, o jedną strudę o na przykład miasto właśnie, maly był hotelik tutaj, czy e, to będzie najbardziej, jeżeli chodzi o metr o tym. Ja, ja generalnie, żeby się przymierzyć do policzenia e, realnego, że tak powiem, e, realnej ilości, które, do których by można taką stawkę dostosować, to my powinniśmy mniej więcej wiedzieć, ile na przykład w skali miesiąca e, jeden duży sklep na przykład oddaje, ile oddaje, e, ile oddaje na przykład jeden czy drugi rok gastronomiczny bo jest ciężko policzyć, bo jak, ja, jak ja to policzyłem, e, lokalik takim e, na 50 osób, e, gdzie mamy podane, że się liczą miejsca, które są wystawiane w okresie letnim e, na zewnątrz, no to ja policzyłem, że to wychodzi ponad 4000 tysiące śmieci uśmieci. To dla mnie to są, to są tak wysokie opłaty, że nie wiem jak to, jak ustalając takie wysokie opłaty, skoro już mam yy, Oczy y, y, y, mieszkańcom Kowa, które prowadzą różne działalności. Proszę. Jeszcze chciałbym tylko do tak, tego, zależy Pan Burmistrz na początku, powiedzieć, że my tę uchwałę otrzymaliśmy już nie wiem, w grudniu. Ja nie pamiętam kiedy tę uchwałę otrzymaliśmy. Ale naprawdę spotkaliśmy się na 7 bądź 8 komisjach, przesiedzieliśmy, był przedstawiciel urzędów. Myślę, że się rozumiemy, żeśmy się wymieniali i doświadczeniami, i, i naszymi przemyśleniami. daje możliwość yy, przyprzywania do... się ustawienia najniższa na staw, to obniżenie tej opłaty, to nawet nie zostało zmienione, więc... I to z ustawy wynika, Panie Pawle, bo przecież to Panie Urzędnikowi to pisze w ustawie, jak ustala się w górną drodze, a nie na poziomie. To, to trzeba czytać, paragrafie razem zawarte, gdzie rozbieżność pomiędzy właśnie oddawanymi, produkowanymi śmieciami w danym okresie jest duża i po prostu nie mogą one po być połączone. w sprawie dopłatowodów, żeby razem zorganizować tą komisję. Podnosząc e, się do tego, e, powiem tak. E, pan Burmistrz stwierdził, że przedstawiony nam projekt budżetowy na rok 2013 został przedłożony 15 lutego. Uchwała o dopłatach e, została podjęta 6 grudnia. E, wszystko rozumiem, tylko że Pan Burmistrz też miał czas do czasu podjęcia e, budżetu na rok 2013 najmniej chęci jakichkolwiek zmian w tym budżecie i znalezienia jakichkolwiek oszczędności w tym budżecie. Tak, nie zauważyłem i nie widziałem jakiejkolwiek współpracy pana podnieść się tej uchwały. Zresztą pan poruszy, tej uchwały nie zrealizował, powiedzmy sobie szczerze. Yy, drugą rzeczą yy, jest taka, że z mojego punktu widzenia to my naprawdę, zresztą Panu też mówiłem o komisji, nie jest tak, że my nie możemy jakieś naprawdę oszczędności w naszym budżecie i w naszym mieście znaleźć. Jest wiele instytucji i wiele kosztów w tych instytucjach nam się Może jednostkach, które na dzień dzisiejszy nawet w tym się wydają. Wysokie, a których nie powinny być. Yy, możemy mówić o stanowisku naszego pana kontrolera w Urzędzie Miasta, które moim zdaniem generuje koszta w tym mieście, a możemy zatrudniać firmę zewnętrzną na zasadzie jakiegoś audytu. Mówimy też o dużej imprezie, jaka w tym roku się kroi, o 500-lecia na którą wydatkujemy duże pieniądze, a Obciążamy, chcemy obciążyć mieszkańca dużymi kwotami za wodę i za ścieki, zarazem za śmieci tak samo. Więc czegoś tu nie rozumiem, będziemy się bawić za pieniądze, po to, żeby mieszkańcy mieli duże opłaty. Z wypowiedzi Pana burmistrza, że zazwyczaj kiedy rozmawiamy o jakichś opłatach, czy to za wodę, za ścieki, czy za jakieś inne rzeczy, zazwyczaj jest to tylko 7 zł, jest to tylko 10 zł. To się fajnie, fajnie mówi, jak się patrzy z punktu widzenia własnego portfela. Niestety nie dajemy, w moim przekonaniem, nie dajemy mieszkańcom możliwości zarobienia tych pieniędzy, żeby mieszkańca było stać na płacenie podatków. Ja bym z, czystą, z czystym sumieniem podniósł rękę za podnoszenie podatków w tym mieście w momencie, który którym mógłbyśmy przez te cztery lata swojej kadencji, czy Pan Burmistrz przez 4 lata swojej kadencji stworzył, nie czy znaczy, przyczynił się do stworzenia nowych miejsc pracy. Jednego. Tyle. Proszę, no. ja chciałem tak samo zaznaczyć, czy przez spotkanie z Panią, z Panią skarbnik, która powiedziała, że środki ma zabezpieczone do lipca czy do sierpnia, jak się nie mylę nawet do września. Tutaj pan pan głoszy, że wypowiada się, że tylko do końca marca, co już się mija z prawdą. A druga sprawa, którą Państwo powiedzieli, bo jak ktoś pokusi o ustawę budżetową, to te pieniążki, które zostały zdobyte od sprzedaży Górskiej, można przekazać w odpowiedni sposób na to co nam braku. I proszę żeby nie wierzyć te rzeczy, o których pan tutaj czaruje się, że tylko na inwestycje. Proszę poczytać ustawę budżetową które zajmują się tymi sprawami. Proszę, czy ktoś ma jakieś pytania? Eee, nie widzę, ale ja mam dużą prośbę za tej chwili zgodnie z tymi, z tymi uchwałami, które nam przygotowano, to Nielenia Struga ma płacić za miejsca hotelowe i za miejsca restauracyjne. Włącznie z miejscami tymi, które wystawiałem e, na zewnątrz powyżej od, od wiosny do jesieni, których miejsc jest nie ma. Także e, uważam, żeśmy zrobili e, dobrze, e, jakby nie podejmując e, tych trzech w dniu dzisiejszym, a, doprowadzić, żeby ich kształt był. E, ja jeszcze chciałem zadać, że tutaj zgodnie tak samo z ustawą budżetową. Yy, jak yy, kondycję powiedzmy i wydatkowanie pieniędzy może byśmy o podjąć po pół roku powiedzmy, o rozbania, ponieważ tutaj trzeba powiedzieć, że tą dopłatę, którą byśmy zaputowali mieszkańców, ona obowiązuje, obowiązuje od stycznia facto te tego roku i tutaj już mówienie, że powiedzmy, nam nie wystarczy, mija się sprawę, ponieważ okres półroczny jest podsumowaniem przez Wydział Finansowy i powie nam jasno, czy spadek jest z tego użycia, jaka jest kwota i jaka jest My, trzeba powiedzieć, my możemy zmienić powiedzmy tutaj y, ustawę budżetową y, w taki sposób, aby powiedzmy użyć mieszkańców. I powtarzam jeszcze raz, z którą jest mówienie, że wniążki do sprzedania będę powiedzmy obiektu na Jeleniobórskim gruntu nie można przeznaczyć na co innego tylko na inwestycje. Próbuj. Zresztą ja mam w z, nic z nim tak naprawdę, bo... wnioski aczkolwiek yy, yy, jest to jakby tak, no, mieszkańcy to przynajmniej wywarli zarazem informacje, które do mnie dotarły odnośnie Karkonoskiej 14, yy, ponieważ yy, sami wiemy jaka jest sytuacja. Podobno mieszkańcy z tego co mi zgłosili, a chciałbym rozwiać swoje wątpliwości, to prawdopodobnie są tam ściągnięte liczniki, czyli osoby tam nie zamieszkują, więc yy, Komisja Rewizyjna ma do jak najbardziej prawo, żeby tam się udać i to posprawdzać. Jeżeli osoby tam nie zamieszkują to miasto jest jak najbardziej władne bardzo mi